że całe to zamieszanie kilkuletnie, cała reforma była niepotrzebna. Komentują podpis prezydenta pod zmianami sędziowie. W serwisie też o szczegółach kanonizacji Jana Pawła II i o ataku dzików na mieszkańców Poznania. Koniec zamieszania wokół małych sądów. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę prawa o ustroju sądów powszechnych, która przywraca większość zreorganizowanych sądów. To odpowiedź na spór wywołany rozporządzeniem, które podpisał jeszcze poprzedni minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Sędziowie uważają jednak, że to nie sukces, a porażka. Chyba żadna reforma nie poróżniła koalicjantów tak jak reorganizacja małych sądów, dlatego prezydent Bronisław Komorowski ma nadzieję, że różne wątpliwości raz na zawsze zostały rozwiane. Mam nadzieję, że ten podpis również zakończy pewien stan niejasności co do sposobu funkcjonowania teraz i w przyszłości sąd. A to dlatego, że nowelizacja jasno określa sąd będzie mogła mieć każda gmina zamieszkana przez 50 tysięcy osób, gdzie rocznie wpływa minimum 5 tysięcy spraw. Oczywiście każdy niepokój jest złym i dlatego też że ten czas został zakończony. Dodaje obecny minister sprawiedliwości Marek Biernacki, ale sukcesu nie rozumieją sędziowie. Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja podsumowuje. W tej rzeczywiście jakby się przyznaje rację, że całe to zamieszanie kilkuletnie, cała reforma była niepotrzebna i urządza się uroczystość wielko, żeby wykazać się sukcesem. Troszeczkę absurdalne. Szczególnie, że nikt nie mówi o kosztach tej reformy, za to statystyk poprawy jakości pracy sądów przynajmniej na razie nie ma. Ksenia Maćczak, Polskie Radio mocna jest już decyzja IPN-u o umorzeniu śledztwa w sprawie katastrofy lotniczej w Gibraltarze, w której zginął generał Władysław Sikorski wraz z towarzyszącymi mu osobami. Katowicki Sąd Okręgowy nie uwzględnił zażalenia córki jednej z ofiar pułkownika Andrzeja Mareckiego. IPN umorzył śledztwo pod koniec ubiegłego roku. Prokuratorzy uznali, że nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć sabotażu. Znamy szczegóły uroczystości, podczas której papież ogłosi świętym Jana Pawła II. W czasie kanonizacji na Bazylice Watykańskiej będzie ten sam portret, co podczas beatyfikacji. Na ołtarzu stanie ten sam relikwiarz z krwią polskiego papieża. Na konferencji prasowej poświęconej uroczystości 27 kwietnia był Marek Lenert.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 Dzik jest dziki. Przekonała się o tym pewna mieszkańka Poznania, którą poturbowała locha. Do zdarzenia doszło przy ulicy Bogusza. Kobiecie nic poważnego się nie stało, ale dziki stają się poważnym problemem miasta. Jeśli chodzi o zwierzęta żyjące na wolności, dziki to nasz największy problem, zwłaszcza w lipcu i sierpniu. Kiedy jest okres ochronny, dochodzi ich liczba aż do 300. Walczymy z dzikami, mówi Maciej Kubiak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania. Ale to jak walka z wiatrakami. Zwiększona liczba dzików, które pojawiają się w tej chwili na stałe na terenie Miasta Poznania, czuje się coraz bezpieczniej, coraz pewniej. Traktuje swoje tereny, na których pojawia się incydentalnie, jako swoje. Poznaniak jest więc skazany na dzika. W zasadzie recepta jest jedna, zachowywać się spokojnie. Naturalnie dziki generalnie nie atakują ludzi Uspokaja Krzysztof Kanas zastępca dyrektora wielkopolskiego parku narodowego, który przypomina, że w lesie nie wolno dokarmiać dzików zabronione jest też wypuszczanie psów, które mogą dzika sprowokować. A dzikami hasającymi po Poznaniu zajął się Jacek Butlewski. Można zjeść coś wykwintnego i nie ogłosić bankructwa po zapłaceniu rachunku. W Madrycie i Barcelonie właśnie rozpoczął się tydzień restauracji. Ponad 70 lokali zaprasza na tanie obiady i kolacje. W najelegantszych można zjeść nawet za jedną czwartą cenę. W tym tygodniu o wolny stolik będzie trudno nawet w restauracjach uhonorowanych gwiazdkami Michelin, bo one też włączyły się do akcji. W tych najdroższych, w których posiłek zwykle kosztuje co najmniej 100 euro, w tym tygodniu będzie kosztować 25 euro. W pozostałych barach i restauracjach ceny spadną o połowę. Dania w naszym menu kosztują średnio 6-7 euro, ale teraz można zjeść za 3,5 euro. Tak reklamował madrycki bar jeden z kelnerów. Do oferowanych cen doliczono w tym roku jedno euro na cele charytatywne. Zebrane pieniądze, około 100 tysięcy euro, zostaną przekazane organizacji pozarządowej, która organizuje w szpitalach zajęcia z muzykoterapii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie padać może tylko na północnym wschodzie i od 8 do 17 stopni. W nocy chłodniej, minus 3 stopnie na Podlasiu, minus 1 w centrum, 4 stopnie na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca i od 7 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 lat 0%. I telewizor 3 let 40 cali Samsung Smart TV 200 Hz, sterowanie głosem klasa A. W supercenie 1899 zł lub w ratach 0%. Saturn technologia tak ma.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 Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Prawie dziesięć minut po godzinie czternastej. Razem z Dariuszem Pierogiem i Michałem Jakubikiem. Ja, Artur Andrus zapraszam do piętnastej akademia.rozrywki małpa polskieradio.pl. Dzisiaj ułożyło nam się takie warszawsko-krakowskie wydanie Akademii Rozrywki, a w związku z tym, że wiem, że pomiędzy tymi miastami jest taka delikatna sprawa, która nie ulega przedawnieniu. Właściwie to będę musiał dbać o parytet miejski, żeby nie było przewagi ani Warszawy nad Krakowem, ani Krakowa nad Warszawy. Zaczną artyści warszawscy, to znaczy ten pierwszy z nich tak naprawdę pochodzi z Trójmiasta, a mieszka pod Warszawą, no ale uważa się go za artystę warszawskiego, a drugi już bardzo warszawski, tutaj urodzony i zaśpiewa państwu o bardzo warszawskim człowieku, czyli o Jusku z Pragi. W kolejności Tomasz Jachimek i Jan Janka Tomaszewski. Akademia Rozrywki. Selektywne oglądanie telewizji. Od czasów wynalezienia telewizji trwa wielka dyskusja, czy warto ją oglądać, czy to zwykła strata czasu. Czy z czystym sumieniem można gapić się na wszystko jak leci, czy też dokonywać starannej selekcji i oglądać jedynie programy najbardziej wartościowe. Gdyby mnie ktoś o to spytał, a nie sądzę, żeby ktoś mnie o to spytał, zatem sam, niepytany, zdecydowanie opowiadam się za tym drugim rozwiązaniem. Telewizja sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra. Grunt to odpowiednia selekcja oglądanych programów. Żeby zbytnio nie teoretyzować, pozwolę sobie ów problem omówić na przykładzie człowieka w średnim wieku, inteligentnego, przystojnego, niezwykle bystrego i czarująco wręcz zabawnego. Czyli, cóż tu kryć, problem selektywnego oglądania telewizji omówię na własnym przykładzie. W telewizji oglądam jedynie dobre mecze piłkarskie. Od delikatna słabostka, błahe hobby, które nie koliduje ani z obowiązkami zawodowymi, ani nie staje w poprzek radosnej atmosferze życia rodzinnego. Po prostu śledzę dokładnie sportowe zapowiedzi i selektywnie, słowo klucz, wybieram do oglądania jedynie dobre mecze piłkarskie. Ba. Jednak światowy futbol został skonstruowany tak, że nigdy nie wiadomo przed meczem, czy to będzie mecz dobry, czy też zwykła kopanina. Klasyczna ligowa szarzyzna, zakończona smętnym 0-0. Zatem chcąc pozostać wierny podstawowemu założeniu selekcji, tylko dobre mecze piłkarskie, oglądam pierwszy kwadrans każdego meczu pokazywanego w telewizji. Na życie zawodowe ma to minimalny wpływ. Średnio co dwie godziny rzucam robotę w diabły i idę pogapić się na pierwszy kwadrans meczyku. Ta delikatna słabostka, leciutkie hobby nie staje w poprze radosnej atmosferze życia rodzinnego, ponieważ rodzinną atmosferę w naszej rodzinie dawno już trafił szlak. Jednak już po kwadransie wiem, czy mogę spokojnie wyłączyć telewizor, czy też wciągnięty na amen w pojedynek futbolowych wirtuozów, oglądam mecz do końca, bo bez wątpienia jest to dobre widowisko i po prostu z czystym sumieniem realizuje swoją strategię selekcyjną. Z tym, że historia futbolu zna multum przypadków, w których po nędznych 15 minutach mecz niespodziewanie się rozkręca, piłkarze przestają trzymać się kurczowo założeń taktycznych i nudna kopalina staje się w mgnieniu oka ucztą dla konesera, którą po prostu zobaczyć trzeba. Zatem, aby nie popełnić tego podstawowego błędu niedzielnego kibica, niedouczonego piknika, zielonego Janusza, który wychodzi przed końcem jak mu się znudzi, oglądam pierwszą połówkę każdego meczu pokazywanego w telewizji. Na życie zawodowe to i tak nie ma już jakiegoś specjalnego wpływu. Na życie rodzinne również. Żona milczy, co zawsze cieszy. Z kolei dzieci polują na kwadrans przerwy, aby można sobie było obejrzeć krótką bajkę. Tu protestuję zdecydowanie. Dziecko nie jest w stanie przewidzieć, jaka bajka będzie nadawana podczas przerwy w meczu, a przypadkowe oglądanie kreskówek, jak leci, może mieć zdecydowanie niekorzystny wpływ na rozwój psychofizyczny lata. Zatem na bajki nie przełączam, zwłaszcza, że w przerwie są wywiady z zawodnikami, wypowiadają się futbolowi eksperci, no i przypominane są najciekawsze fragmenty pierwszej połowy. Doskonała okazja, aby na zimno, bez emocji, okiem znawcy przypatrzyć się strzelonym przed chwilą bramką i niewykorzystanym sytuacją. Zaczyna się druga połowa. Jeśli mecz był do przerwy dobry, wiadomo, że to się nie zmieni. Oglądam do końca. Jeśli do przerwy wiało nudą, istnieje spore prawdopodobieństwo, że to się w końcu rozkręci. Nie mogą grać takiej padliny cały czas. Zatem, zgodnie z teorią selekcji, oglądam od początku do końca wszystkie mecze futbolowe nadawane w telewizji na jakimkolwiek kanale. Nikt przy zdrowych zmysłach nie miałby w tej sytuacji czasu na pracę zawodową. Rodzina jest jedynie zbędnym, ciążącym balastem, która gada w najlepsze, kiedy nasi mają kontrę albo, co gorsza, rzut wolny z 18 metrów. Owszem, czasem czuję się oszukany. Cały mecz jest nudny, niczym praca grabarza. Tak jest futbol, no, nie można mieć pretensji. Zwłaszcza, że zaraz zacznie się drugi mecz, który z pewnością zatrzenie miłe wrażenia z poprzedniego pojedynku. A nie zdarzyło się w historii i piłki nożnej, i telewizji, aby dwa nadawane po siebie mecze były zupełnie beznadziejne. Jako człowiek oglądający selektywnie jedynie dobre mecze piłkarskie, wiem to doskonale. Na starej pradze w kamienicy to się stało: przełoni ona troje dzieci, no i pies. On jej był, lecz co się nań wołało Bo z Ameryki wrócił, gdzie tak dobrze jest A ona była pospolita zocha, Kłopotów przysparzała mu, że hej Lecz on wybaczał jej, bardzo ją kochał Bo powalała go uroda jej Hej co? A skądżeś ty się chłopie tu na pracę wziął? Dasz w żyłę czy też w gaz, Czy jej wybaczysz wszystko jeszcze raz? Czy pójdziesz w świat gdzieś precz, Wędrować to jest bardzo męska rzecz. Hej, Joe! Skądżeś tej się chłopie tu na pracę ciągł? Lecz tak czy owak oni bardzo się kochali Choć czasem józka zalewała żółci złość Za stopnie w szkole bardzo dzieci swoje chwalił Dla psa był miły i czasami dawał kość Czo wstawał bladym świtem do roboty Grosz marny, ale dało się z tym żyć Niewierna Zocha zaś myślała tylko o tym Jak się innemu mocno w serce jego wryć Ej, co? A skądżeś ty chłopie tu na pradze wziął? Nie świruj, tylko patrz Za chwilę będzie tutaj Tylko krew i płacz Jeszcze wybacz jej, a nie to do Meksyku, chłopie prędko jej. Hej, Joe! A skądżeś ty się, chłopie, tu na pracę wziął? I pewnie długo jeszcze trwała Idylla Gdyby nie to, że starzeń dziwny splot Urwał się balkon i ich wszystkich pozabijał Że nie ocalał ani pies, ani kot I koniec pieśni, to jest prawda naga W tym gąszczu przekrych zdarzeń gubisz się Nieważne jest, czy Meksyk to, czy Praga To ważne, że przypadek zmienia bieg Hej, Joe! A skądżeś tyś ty się, chłopie, tu w ogóle wziął? Czy Henio o tym wie, że jednak taki z jego utwór nie. Gitary krzmiąca moc, a potem to już tylko ciemna noc. Cześć, no, ty się chłopie tu w ogóle wziął Zaskoczenie takie dźwięki w Akademii Rozrywki, ale to i zaskoczenie całe to przedsięwzięcie ja już się cieszę proszę Państwa, że mam płytę Jan Gijana Tomaszewskiego, nagranie z naszego studia koncertowego, jest tutaj na tej płycie też wstęp autorstwa naszego człowieka Piotra Kaczkowskiego, przeczytam Państwu kawałek, bo to naprawdę interesująca opowieść. Piotr Kaczkowski pisze tak. Nie ma przypadków. W niedzielny wieczór, 24 października 2010 roku, gdy trwał jeszcze zarejestrowany na tej płycie koncert, do budynku na Myśliwieckiej z wizytą przyjaźni przyszedł Joe Bonamassa, niekwestionowany mistrz wśród młodego pokolenia gitarzystów. Miał wolny wieczór przed poniedziałkowym występem w warszawskim klubie Palladium i przyjął moje zaproszenie na rozmowę. Ponieważ do rozpoczęcia audycji Minimax było jeszcze kilka minut, usiedliśmy przed drzwiami reżyserki. Zauważyłem, że wsłuchuje się dochodzące ze studia Agnieszki Osieckiej dźwięki utworu Hi Joe. Kto to gra? Zapytał. Ta gitara jest tak dziwnie nastrojona. Wyjaśniłem szybko. W sąsiednim studiu jest koncert. Chciałbyś zajrzeć? Aż się poderwał. Wbiegliśmy, on po trzy schodki, piętro wyżej na balkon studia koncertowego. Patrzył i słuchał może minutę, a wracając powtórzył ze dwa razy. Nigdy nie słyszałem tak nastrojonej gitary. To wbrew wszelkim regułom, ale brzmi rewelacyjnie. No i jest dalszy ciąg tej opowieści, który to znajdą Państwo na tej płycie, na płycie Yangi Tomaszewskiego, z koncertem zarejestrowanym w naszym studiu koncertowym. Mam dodatkowo dla Państwa zaproszenia, gdyby Państwo chcieli się z Janem, Janą Tomaszewskim spotkać, o coś go zapytać, o czymś z nim porozmawiać, to jest taka okazja, bowiem spotkanie promujące tę płytę odbędzie się już pojutrze w Ochteatrze w Warszawie o godzinie 16. Wiem, że Janek ma coś zagrać tam, no ale też przede wszystkim porozmawiać z gośćmi tego spotkania. Drugi dzień kwietnia, czyli pojutrze Godzina 16. Och Teatr w Warszawie Spotkanie promujące płytę Ze spektaklu Hey Joe Jeśli Państwo mają ochotę, proszę Zapisać się na to spotkanie u nas Teraz dzwoniąc 22 i 7 trójek I spotkajmy się w Och Teatrze Pojutrze o godzinie 16 Z Janem Jangą Tomaszewskim No a ja Państwu przypominam, że to jest takie Warszawsko-krakowskie Wydanie Akademii Rozrywki I żeby nie było przewagi żadnego z miast To może teraz artyści warszawscy Kabaret Moralnego Niepokoju, a zaraz potem Kuba Sienkiewicz. Dzień dobry. Ja znalazłem tę ulotkę z adresem pana szkoły za wycieraczką. A tak się składa, że chciałbym... studia. Ładna? Słucham? Oczywiście. Semestr kosztuje trzy tysiące. Nie studiuje dziewczynina, tak jest. Ucz się, ucz, a dojdziesz do celu, jak Adam Mickiewicz, prawda i innych, prawda, wielu. Tak, bo to jest tak. wyższa szkoła europejska przedsiębiorczości i biznesu, tak? Yy, tak, tak, tak. No ale to przedsiębiorczość to się inaczej pisze chyba. Naprawdę? Proszę tu. Mhm. W którym miejscu? No w tym siedziecie. sprawdzę ci. Yy, to co, zapisujemy córeczkę, tak? To poproszę tysiące. Yy, dobrze, ale najpierw mógłby mi pan przedstawić charakterystykę szkoły, opisać jej profil. Yy, tak, tak, tak yy, Ale dokładnie to yy, Głównie o co panu chodzi? No czy na przykład szkoła bardziej kładzie nacisk na ekonomię Czy rozwój zdolności menadżerskich, Wie Aha. pan, no czy nie wiem, zarządzanie zasobami ludzkimi Aha. Czy może bardziej chodzi o sprawy Związane z humanistyką Aha. A może integracja europejska Tak Ale co tak? No No właśnie to co pan powiedział Ale ja wymieniałem zupełnie różne rzeczy To nie może być wszystko naraz Aha to w takim razie to ostatnie. Czyli co ostatnie? Integracja europejska, tak? Tak, tak, tak. A jaki po tym można zdobyć zawód? Po integracji europejskiej? Tak. E, um, integrator europejski. Czyli? Ale to w ogóle można integrować różne rzeczy nie tylko na terenie Europy. Ale bardziej mi chodziło o to, gdzie się można zatrudnić, w jakiej branży na no finansach, w bankowości, w administracji państwowej? Tak. Y tak. A co tak? No, no, no właśnie w tym, co, co pan powiedział. Ale to, panie, do na razie jedyna konkretna rzecz, jakiej się dowiedziałem, to to, że semestr kosztuje 3000. tysiące. Tak, tak, tak, trzy tak, tysiące, tak, tak, tak. Panie rektorze, świrniak. 3000 tysiące, tak. Świrniak? Ha, wie pan, ja chodziłem kiedyś z jednym świrniakiem do podstawówki, ale nie zdał w drugiej klasie. O, i też miał na imię Roman. Podobno za wyłudzanie pieniędzy dostał 8 lat. 6. To pan go zna? Nie, pierwsze słyszę. To co, zapisujemy córeczkę, tak? To poproszę tysiące. No nie wiem, to się najpierw muszę zastanowić, bo to w końcu. Niech pan zapłaci, potem się pan zastanowić, szkoda czasu. No dobrze, o. to o. proszę bardzo. Nie, nie, trochę... co, równo ma pan? No jeszcze stówkę. Jeszcze stówka, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. No wie pan, kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak życi, tak? A kiedy się zaczynają zajęcia? Jakie zajęcia? No, w tej szkole, za którą zapłaciłem. A tak, tak, tak, a tak, tak. tak. Eee, e, za tydzień. E, na początku jest trzymiesięczny staż. O, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak. A na czym on polega? Co? Ten staż? Ten staż. Eee, polega na tym, że się chodzi po mieście i wkłada nasze ulotki za wycieraczki.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 No to może teraz do Krakowa, żeby nie było tak, że tylko warszawskie utwory się pojawiają. A teraz Kraków w roli głównej. E, łączymy się z Centrum Kultury Rotunda, bo tam jest centrum e, e, kabaretowe kraju. W najbliższych dniach przynajmniej będzie. Przegląd kabaretów PAKa się zaczyna. Już jutro właściwie przy swoim telefonie albo przy telefonie Rotundy w Krakowie jest Alan Pakosz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dyrektor, szef PAKi. No to powiedz, co, co tam się na PACę będzie działo, kiedy kiedy zaczynacie i na co najbardziej byś naszych słuchaczy zachęcał? Do czego byś zachęcał. To ja chyba tradycyjnie zachęcam na wszystko, jak co roku. Jak dyrektor, tak? Jak tak, dyrektora przystału programowego. No zaczynamy takie główne uderzenie właściwie od środy. W tym roku rzeczywiście jest jubileuszowo 30. edycja Paki, więc wymyśliliśmy takie koncepcje trzech dekad pakowskich i właśnie w środę 2 kwietnia mamy... Początki PAKA oraz pierwsza dekada taki koncert. No i tutaj pojawiły się twarze właśnie, z, które początkowały PAKE, które, kabarety, które startowały w tym okresie, czy między innymi właśnie członkowie kabaretu potem, w obecnie kabaret Hrabi, Koń Polski, Ergo, a także takie młode krakowskie formacje, które będą robić covery, sketchów z tamtych lat. Czwartek to koncert drugiej dekady, koncert na dwóch scenach, taki mamy eksperymentalny pomysł, że będzie w tym samym czasie na dwóch scenach naraz w Rotundzie ten sam kabareton. Mhm. Proszę nie pytać, jak to zrobimy. Niespodzianka. Dobrze, a jak to zrobicie? No właśnie niespodzianka. No dobrze, to nie pytam. Będziemy, będziemy liczyli do nasz zmysł logistyczny. Mhm. I tam, tam zobaczymy właśnie laureatów do Grand Prix z tamtego okresu, czyli grupa Rafała Kmity, Ireneusz Krosny, Kabaret Moralnego Niepokoju, Limo, Kuzyni a trzeci, trzecia dekada, czyli piątek to jest e, koncert e, Telewizja Sława Trendy no i tu się pojawiają topowe ekipy właśnie z tego ostatniego dziesięciolecia, czyli Animal Row, Łowcy.b No, Formacja Szatle, Kasia Pakosińska między innymi. To takie trzy dekady programowe paki. Oprócz tego jeszcze zaprosimy na koncert laureatów w sobotę właśnie tutaj e, z panem redaktorem w jednej z ról głównych e, oraz niedziela to jest koncert jubileuszowy, koncert telewizyjny, który będzie rejestrowany przez Telewizję Polską. E, czyli 30 PAKa już rusza, proszę Państwa, przypominamy. W Krakowie, w Rotundzie, jak e, zwykle, Alan Pakosz krótko Państwu powiedział, a gdyby Państwo chcieli się czegoś więcej dowiedzieć jeszcze, e, to zapraszamy na stronę www.paka.pl. E, bardzo Ci dziękuję za to e, m, krótkie poinformowanie, chyba, że masz jeszcze jakieś hasło reklamowe, które chciałbyś rzucić, może masz jakiś slogan, wiersz, tak, tak, ja slogan no. rzucam od tak zapraszam na pakę już e, z bardzo serdecznie, 30. jubileuszowa, wyjątkowa okazja, więc serdecznie zapraszam. Bardzo ładny wiersz reklamowy, bardzo Ci dziękuję. Alan, Alan Pakosz, szef programowy Paki, dziękuję bardzo. No a my mamy dla Państwa zaproszenia i będziemy mieli w najbliższym czasie w Akademiach Rozrywki zaproszenia na poszczególne koncerty Paki. No to zacznijmy od środowego koncertu. O 18.00, początki Paka, pierwsza dekada, hrabi, koń polski, ergo, 7 minut po grupa ad hoc, róbmy swoje, gość specjalny Stanisław Tym. Wszystko wymyślone i wyreżyserowane przez legendarny Władysława Sikorę, to w środę o 18.00. Zaproszenia teraz czekają pod naszym numerem telefonu: 22 i 7 trójek. I jeszcze chciałem Państwu przypomnieć, że cały czas trwa plebiscyt na hit 30-lecia Paki. Na stronie internetowej www.paka.pl jest taka zakładka. Można wejść w tę zakładkę plebiscytu na hit 30-lecia Paki i spośród 30 propozycji wybrać tę, która Państwa zdaniem zasługuje na takie miano na miano plebiscytu hitu lecia Paki. Różne już przedstawialiśmy, to przedstawmy jeszcze grupę Rafała Kmity, kilkukrotnego zwycięzcę przeglądu kabaretów Paka. Taka telewizyjna scenka, pewien bardzo popularny teleturniej, ale w nieco ukabaretowionej wersji. Grupa Rafała Kmity. i w udział biorą rodzina Kołtuńskich i rodzina Kretyńskich. Rodzina Kołtuńskich składa się z pana Kołtuńskiego, pani Kołtuńskiej i ich syna, Stasia Kołtuńskiego. Stasi jest najmłodszy. Tak. Pan Kołtuński pracuje w ochronie środowiska naturalnego. Jego zadaniem jest tłumienie nadmiernego hałasu w mieście, co czyni wielkim powodzeniem, <grym>, wtykając sobie zatyczki do uszu. Pani Kołtuńska zajmuje się niczym i robi to doskonale. Pani Kretyńska i pan Kretyński są ze sobą, ponieważ nieszczęścia chodzą parami. Ciekawostką rodziny jest fakt, że kretyńscy poruszają się wyłącznie ruchem konika szachowego. Przystępujemy do pierwszej konkurencji. Rodziny prezentują ulubiony model spędzania wolnego czasu. A głosują nasi widzowie telefonicznie lub przez okno. Zaczynają kołtuńscy. Uwaga, gotowi? tak. Ta. Ta. Czas. Start. mi moje pieniądze, stara, plandruo, na bo nie, ojciec, nie, którymi nas tak hojnie obdarzasz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Antena! Nie zapomnij nigdy, nie zapasz Nie nigdy. I oh. Stop! Elektroniczna tablica I nieznaczną ilością głosów zwyciężają kołtuńcy I oni bywają. Brawo! Przed nami druga konkurencja, w której badamy stopień znajomości partnera Panie, prosimy o zajęcie miejsc za parawanami. Jako pierwszy nasłuchuje Kołtuński. Gotowy? Tak. Prosimy. Pytanie brzmi: w co dostała małżonka? W NERY! W NERY no! Tablica elektroniczna, czy dostała W NERY? Brawo! <laughs> Doskonale! Nasłuchuje Retyński. Gotowy. Prosimy. Pytanie brzmi, czym dostała małżonka? Czy mogę prosić o powtórzenie? <laughs> Prosimy. <grym> <Aaaa! Nie. grym> Czym dostała małżonka? Sznurem od żelazka? Tablica elektroniczna. Czy to był sznur od żelazka? Gumowy kabel! Było blisko, ale punkt dla Kołtuńskich i oni przechodzą do finału! Ach! Finał, Finał, Finał. Finał. A... A w finale sądujemy umiejętności degustacyjne pana domu. Gotowy? Tak. Uwaga. Wino. owocowe, słodkie, rocznik 96. Tak jest! Je <głosy> Kołtuisty zwyciężają w kolejnej edycji Familiady. I otrzymują! Do podsługiwania sąsiadów przed ścianę! to przyrząd do podsłuchiwania sąsiadów przez ścianę, to oczywiście była szklanka, a te zdolności degustacyjne były sprawdzane w ten sposób, że następował huch, i na podstawie tego chuchu finalista miał odgadnąć, co, jaki rodzaj alkoholu spożywał, spożywał ten, który chuchał przed chwilą. Tak Państwu tłumaczę, no bo to jest jeden z tych sketch biorących udział w plebiscycie na hit 30-lecia PAKI, który należałoby w radiu za liczyć do kategorii Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Grupa Rafała Kmity. Głosowanie na www.paka.pl a mogą Państwo zobaczyć jeszcze te skecze, monologi, piosenki w TVP Rozrywka od poniedziałku do piątku o 21.15. Nie mamy już zaproszeń proszę Państwa na pierwszy dzień Paki. Na kolejne będziemy rozdawać w kolejnych wydaniach Akademii Rozrywki. Natomiast cały czas mamy jeszcze dla Państwa zaproszenia na drugi dzień kwietnia, czyli na pojutrze do Och Teatru na godzinę 16 na spotkanie Promocyjne z, z płyty ze spektaklu Hey Joe Jana Jangi Tomaszewskiego, Och Teatr w Warszawie. Proszę w tej sprawie dzwonić 22 i trójek. A teraz powtórka z rozrywki. Powtórka jak zwykle przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego i mamy dla Państwa w kolejności monolog Stefana Friedmana, Pogoda, e, potem piosenkę Jonasza Kofty, Epitafium dla frajera, będą rozmówki Tadeusza Rosa i Piotra Frączewskiego, a za, na zakończenie powtórki z rozrywki e, Tadeusz Ros jeszcze zaśpiewa piosenkę pod tytułem Po cholerę to to żyje. Woda, dla każdego I dla ciebie też Jak najmocniej dzień dobry, wieczór państwu No i co? Przydał się parasol, a mówiłem, że się przyda Dostał natręt po łbie I słusznie, przystawiać się trzeba umieć Ja umiem Skończyłem wyższą szkołę przystawiania i informacji I bardzo dobrze, że użyła pani tego parapli To po francusku A czy będzie padało? No to się okaże Jak się okaże, to zależy jak długo Dane te podam po skończeniu opadów Przypomnę tylko słynne powiedzenie, co wyjaśni wiele z małej chmury duży deszcz, z dużej chmury... Jeszcze większy, to chyba logiczne Cała Europa, za przeproszeniem Utonie w wilgoci W takiej mocznicy na Podlasiu Wyniesie ona, co się da Z domu wyniesie Jadwiga wyniesie z miłości do Stacha Który trudni się poetyctwem A że to trudnie lada Wystarczy się spytać Mickiewicza Czy Słowackiego Bo poezja jest jak pogoda No nie wiem, czy już to mówiłem Też się rymuje Na przykład wichura, no no i proszę, no i temperatura. Piękna strowa, prawda? Miałem kolegę. Też rymował. Udanie. Ale wzięli go do wojska i tam mu wszystko rymowało się z zupą. Ale odeń napisał, napisał odeń. Wzięli mnie w kamasze, wiwat wojsko nasze. Weźmiemy na cela pułk nieprzyjaciela. Aż się prosi, żeby dorobić jakąś muzykę i lewą marszę. A co do prognozy, to synowi optyka przewidują spokojne wiatry od Sumatry, niskie ciśnienie, łagodne mrozy, lekką śnieżycę i roztopy. Chroń stopy. Załóż kalosze, proszę. W ciągu dnia dosyć jasno, ale im bliżej jego końca, tym niestety ciemniej, ale najciemniej pod latarnią. Jak się ta pani odsunie, oczywiście. I tradycyjnie o tej porze myśl ludowa. Jechał Bartek furą, przystanął nad dziurą. Dziura była zeszłoroczna, nie dojechał do Opoczna. Ech, te nasze drogi, pożal się Boże. Do widzenia się z Państwem. I раз фрайер, could say that I can say that I can say that I can kolernem słońcu stali bez końca jakby po piwo albo ćwiary aż wreszcie jeden młody frajer łzze tą troszkę jak zaj zajar. i w taki gorąc o suchym garle na siebie biorąc żałobne Parle powiedział Przyjacielu Trochę serca nam ubyło Ile naprawdę jeszcze nie wiemy Niesiemy teraz pamięć po tobie Zrobimy z nią ile umiemy Ci co z urzędu więcej kładli Musieli odejść do swych spraw nas tak jak ciebie czas nie nagli frajerzy zawsze mają czas bracia spod pod jednej anatemy żegnamy cię i dziękujemy że ci się chciało być za kawą gdy wystarczało głośno klaskać że ci się chciało widzieć całość gdy wystarczała biała laska, Że ci się chciało być tylko sobą, Zwyczajnie dobro zła rozróżniać, Kiedy nikogo nie było obok, Tylko służalcza szepcząca próżnia, Że ci się chciało myśleć tak mało, O swoich własnych nielekkich losach, Że ci godności wystarczało, nie dorzucać drewna do stosów Że ci się chciało Że ci się chciało Że ci się chciało Ciężki frajerze Przeżyć po ludzku Swe ludzkie życie Choć Z martwych wstanie Nikt z nas nie wierzy Ni w wieczną Rzeczy pamięć W granicie Bracia spod jednej a na temy żegnamy Cię i dziękujemy. Cztery frajery wite w gajery Jeszcze postały chwilkę na słońcu Ptaszki ćwierkali, a oni stali Po dobrej chwili poleźli w końcu zapomnieli dać po czerwońcu. Ja bym takiego klienta w życiu nie wpuścił na cmentarz. Raz, Za dokładnie. Pan spyta jeszcze raz. Dwa raz, dwa? Trzy. Dobrze. Franceski. Raz. Co to tak syczy? A teraz? Przestało. Widzi pan. No. Gdzie, gdzie pan się wybiera, panie Piotrusie? <śmiech> na marydarce ordery? <śmiech> a, a co tu leci na stole? <śmiech> co? Ma pan cztery dyplomy ukończenia wyższych uczelni? <śmiech> ho, ho, ho. <śmiech> Wszystkie z tytułami doktora. To ja nic nie wiedziałem. No ja nic <śmiech> nie wiedziałem. <śmiech> Słuchaj, Tasio, Ja wiesz, no tego... Wiesz, Tadzio, jak się ma, to się ma i tak dalej. Nie no. nie, nie, rozumiem, panie Piotrusiu, co i tak dalej. Tadzio, ja nie jestem dla was jakiś gówniany pan Piotruś, tylko chyba coś wyższy, no i tak dalej. To znaczy, że pan, panie Piotrusiu, nie jest już panem Piotrusiem? Jestem, Tadzio, kim jestem, a jestem dla was i dla reszty honoris causa, pan prezydent i tak dalej. Muchę widzisz, Tadzio? Widzę honoris causa, panie no. prezydencie. A co z muchą? No debie, no, no co z muchą, no. Mucha, Tadzio, tyż ma się do mnie tak zwracać i tak dalej, no. Honoris causa, panie prezydencie? A jak, Tadzio, a ja. to co, się mucha? Polacy nie muchi i swój język mają i tak dalej, no. Gęsi. Gęsi i tak dalej. Tak, gęsi. No, to co, gęsi, co, to gęsi i tak dalej, co? Nie, mówię, że nie muchi, tylko gęsi, no. Polacy nie, nie gęsi i swój język mają. Aha, a ty skąd wiesz, Tadzio, i tak dalej? Co? No, no wiem, bo to taki poeta napisał o tych gęsiach Aha, wy mnie tadzie nie pieprzy nic o żadnych gęsiach Dobra, wiecie jak gęś paskudzi I, i tak dalej? Nie, nie mam pojęcia honoris causa panie prezydencie No, no widzisz tadio, a ja wiem i tak dalej No, no a, ale, ale, ale, ale mucha też paskudzi Tyś i tak dalej. Co tyś? Mucha też paskudzi, no i tak dalej. Aha, mucha też paskudzi. Mucha też paskudzi, ale mniej. No, ale mniej. Tak. A nie będzie głupia gęć nam paskudziła języka. No tak. Ktoś zawsze paskudzi, ale z się mi precz. Wiesz, Tadzio, niech Aha. to będzie mucha i tak dalej. No I już. ta mucha ma się też do pana zwracać, zwracać honoris causa panie prezydencie. A jak, jak Tadzio, Aha, jak. Od nie. muchy do grubej ryby i tak dalej. Podejmie mnie, Tadzio, kota. Nie. Jakiego kota? Honoris causa, panie prezydencie. Ja, ja, ja tu nie widzę żadnego kota. A to, co tu siedzi mi na czapce i tak dalej? To to, to, to? to jest szalik, honoris causa, pana prezydenta. Prezydenta i tak dalej. Prezydenta. Szalik, tak? A kot gdzie? Znać mi, Dadzie prędko kota i tak dalej. A, a, a, a do czego? Do czego i tak dalej. A, a do czego? Honoris causa, panu prezydentowi potrzebny jest kot? Kot, y, Tadzio, jest mi potrzebny do nogi e, i tak dalej. Do nogi? Mhm. Kot rozumie takie polecenia? Honoris causa pana prezydenta? Rozumi? Kot nic nie rozumie. To jest głupie bydle. Kot, Tazio jest mi potrzebny do grzania nogi i tak dalej. Honoris causa, pan prezydent ma zimne nogi? Mm, ale nie nogi, tylko nogę. Lewo. A ma być ciepła i tak dalej. E, chyba ciepła. Tadio, jak ja mówię, to ma być tak, jak ja mówię. Ma być cipła i nie chyba, tylko chyba. Chyba, cipła i tak dalej. Chyba, cipła i tak dalej. No, e, heba, cipła i tak dalej. O, good e, Przepraszam, przepraszam, hodoniskał za pana prezydenta, a, a nie jest nie jest cipła? No nie jest, Tacio, nie jest. Po to bierę kota, żeby mi dogrzał i tak dalej. Na zebraniach też. Tyś i tak dalej, tak? Da. A tyś, na zebraniach też pan trzyma kota? Tyś i myślę i tak dalej. I myślę? A i myślę, też. i myślę, trzeba iść z duchem czasu i tak dalej. To to, to myślę. Mysza... To myśla, to jest duch czasu? A jest, Tadzio, a jest. Terra bez komputera, żaden poważny polityk się nie obejdzie. A co komputer ma przy sobie i tak dalej? Mo monitor? Mysze, Tadzio, mysze. Ach. Bez kota i bez myśli się nigdzie nie ruszą. Bulba i tak dalej. B bu bulba i, i, i tak dalej. Tkwi w nas wiara całe lata że jesteśmy, że jesteśmy pępkiem świata nawet gdy się rodak schleje i przez tydzień, i przez tydzień nie trzeźwieje nawet kiedy kraj w niezgodzie Żyje, żyje, żyje taki mit w narodzie Człowiek się z myślami bije Po cholerę, po cholerę to, to żyje Wszyscy czerpią tu z przeszłości Przekonanie, przekonanie o wielkości Przekonanie, co nas krzepi Że my wszystko, że my wszystko wiemy lepiej I nikt nie jest po w stanie skąd w nas żyje, skąd w nas żyje przekonanie człowiek się z myślami bije po cholerę po cholerę to to żyje ma Mamy znaną myśl w odwodzie Polak, Polak, Polak mądry jest po szkodzie Lecz myśl inną wpiszmy w rejestr Że po szkodzie, że po szkodzie mądry nie jest Tu się żyje Wojenkami, rocznicami, pomnikami, medalami Człowiek się z myślami bije Po cholerę, po cholerę tym się żyje Dziś, gdy rozum nie obejmie tego, tego, tego Co się dzieje w Sejmie I wracają sceny znane Z panem wójtem, z panem wójtem I plebanem. Choć nam tyle szans Uciekło Żyje, żyje nadal polskie piekło Człowiek się z myślami bije Po cholerę, po cholerę to to Żyje Tadeusz Ros na zakończenie powtórki z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego. Był tutaj w tej piosence taki fragment Dziś, gdy rozum nie obejmie tego, co się dzieje w Sejmie. Powinna powstać druga wersja tej piosenki, na przykład z takim opisem Dziś, gdy rozum nie obejmie tego, co się dzieje w Europarlamencie. Ja wiem, że to się nie rymuje, ale taka wersja może kiedyś powstanie. Za 6,5 minuty, godzina 15. Akademia Rozrywki a już całkiem na zakończenie, wątek krakowski, akcent krakowski, płyta Zastana, znalazłem ją na biurku i bardzo się z tej płyty ucieszyłem. Nazwiska, proszę Państwa, znałem już wcześniej z różnych krakowskich działań około kabaretowych, bo m.in. z kabaretu Loch Kamelot z Piwnicy pod Baranami, Marta Honzatko śpiewa, Aleksander Brzeziński gra i skomponował teksty Michała Zabłockiego, znanego Państwu doskonale autora tekstów. Nazywa się to Honzator. Płyta nosi tytuł Chłopaki na start. Gdyby państwo chcieli sobie czegoś więcej, czegoś więcej się dowiedzieć o tym przedsięwzięciu, to proszę spojrzeć na stronę www.honzator.pl. Ja będę od czasu do czasu wracał do tych piosenek i coś więcej będziemy o tym przedsięwzięciu mówić. A dzisiaj piosenka pod tytułem Poszukuje męża Honzator. Do usłyszenia. Kogoś, bardzo proszę, wybór, się zdęża. Jest już stara, śpieszy, jej się poszukuje męża Znajdź mi kogoś, bardzo proszę Znajdź męża, mi kogoś, bardzo proszę Wybór mi się zwęża Jestem stara, śpieszy, mi się poszukuje Kenio gryzie ziemię, szczęście go pamięci Michał nic nie waży, a Mateusz Tore Kocham się w Tobiaszu, ale on ma żonę. Życie mnie zawiodło i wszyscy faceci Zanim się obejrzę, reszta mi przeleci Skóra mi się marszczy i z kolanach strzyka Lecz na miłość boską nie chcę polityka Olo już mam mamę, nic z tego nie będzie Basia jest kobietą, choć to nie przeszkoda To nie to myślenie i nie ta Plamy. Uwaga! Wiosenna obniżka w Plusie. Tylko do końca marca wyjątkowe smartfony Samsung Galaxy S4 i Galaxy S4 Mini z wyświetlaczem Super AMOLED. Tańsze nawet o 400 zł. Sprawdź w salonach Plusa. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy. Mocne paznokcie. Gładka skóra.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 Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece luteiny Biokompleks firmy Olimplabs. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 31 marca minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis trójki. Najgorzej jest w Polsce i Rumunii. Najbezpieczniej w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii, Danii, Brukseli.